Program Drugi Polskiego Radia jest 12. Jurdwa. Magdalena Teichma, dzień dobry, witam państwa. Dziś wielki czwartek. Um, to dzień, w którym w tradycji ludowej zachowało się wiele przesądów i zwyczajów, a przesądy te były jeszcze do niedawna bardzo żywe na terenie Puszczy Sandomierskiej. Dziś wysłuchamy opowieści o przesądach związanych z Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem u Lasowiaków. Opowiadać państwu będą mieszkanki wsi Niwiska oraz Mazury. Natomiast drugim tematem dzisiejszej audycji będzie muzyka śródziemnomorza, wschodniego śródziemnomorza oraz e, muzyka palestyńska i e, egipska. Będziemy słuchać Sayeda Silbaka, e, palestyńskiego lutnisty. E, będziemy słuchać także Tareka Abdallaha i Szamsa Eldina. A na początek e, muzyka z Krety, e, znany Lirnik, Stelios Petrakis i jego nowa płyta Lyric. Astro, kompozycja Steliosa Petrakisa. Nowa jej wersja pochodzi z płyty Lyric, która okazała się na początku tego właśnie roku. Nowością jest dodany tutaj tekst, a śpiewa, śpiewał Georges Xyluris. Czas teraz na rozmowę, na reportaż w magazynie Źródła i przeniesiemy się do regionu zamieszkanego przez Lasowiaków, a dokładnie do wsi Niwiska i Mazury w wiecie kolbuszowskim. Dawne tereny Puszczy Sandomierskiej w rozwidleniu widły i sanu były bagniste, gęsto zalesione i osiadła tam grupa etnograficzna, która sama siebie nazwała lesioki, ze względu na bliskość właśnie otaczającego ją lasu. Między innymi przez ten nie zawsze gościnny krajobraz i otoczenie w życiu lesioków zachowały się różne ciekawe przesądy i zwyczaje. Niektóre z nich dotyczą końcówki, wiel... dotyczą początku Wielkiego Tygodnia, Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. Jako, że dzisiaj właśnie mamy Wielki Czwartek, posłuchajmy o tym, co robiono w lesiackich, czy też lasowiackich wsiach w tym dniu, a także, jaki miało to związek z magią i czarami. Było w każdym domu, to nawet teraz tak się nie robi, że na zmartwychwstanie Chrystusa no. musiało być wszystko wyniesione, Podłogi wyszorowane, pobielone najpierw, wszystkie łóżka na pole wyniesione, słoma porządnie wy... wymyte, słoma, te, słoma wymieniona. Nawet się szafy wynosiło, też na pole i wszystko się porządnie czyściło, żeby ta podłoga długo się utrzymywała, taka czysta, to się kładło słomę. A pisanki kiedy się zaczynało robić? Pisanki u nas to się zaczynało dopiero w Wielki Czwartek, jak się z kościoła przyszło jak już Pana Jezusa do ciemnicy został złożony, z tego względu, że jajka były drogocenne. Trzeba było je dopiero wykorzystać przed samymi świętami, więc te wydmuszki trochę się robiło, że potem te jajka już się przydały na pieczenie. Te wydmuszki wtedy napełniało się jeszcze tam w środku piaskiem, żeby można było potem je ufarbować, już te puste wydmuszki. Gotowane to w Wielki Piątek nawet, się pło, jak się już przyszło po wszystkich adoracjach, to nawet Wielki Piątek się robiło. Zwyczaj piesanki się robiły woskowe. Uh -huh. I się dopiło włoski i patyczeki. I siedziały się przy kuchni i formowało się gwiazdki czy jakieś tam wzory różne, a potem się wkładało to jajko do farby o i to była, była, było ultramaryna, łuski cebuli to brązowe. I, I szyszki olszynowe, ciemne, ciemne brązowe takie tak, jajka, ciemne, to bardzo ciemne, Od z cebuli to Od żółtego do brązowe, żyto, ozimina. To taki seledyn wychodził. I buraki ćwiki to różowe wychodziły. No, ultramaryna niebieskie. Wosk i drapało się. Mój tato był kowalem, to taki miał ostry szpikulec i wiem, że tym szpikulcem, ale przeważnie to się na tych olszynowych albo na tych cebulowych, a te niebieskie i zielone mhm. i różowe woskiem, bo wyraźnie było widać o tym a później szpikulcem. to tłuszczu jakoś na rękę się wzięło, to tak a, ubiechła, to to... ona się błyszczała potem. Wielki Czwartek jeszcze jak wyglądał? Piemusza ja się tak. zaczęła, no to na chwałę na wysokości to Bogu to już przestały organy, dzwony, tak, tak i musi się wyciszało. Też radio nie grało, już by zasłonięte <laughs> lustra, zasłonięte krzyże, no to we czwartek. W piątek, no to już po południu, to też się nie rąbało drzewa. Życzy, no, nie szyć nawet i nawet nie dała. Ale dlaczego takie zalecenie, żeby nie szyć? Nie kłóci, że to tak jakby, co Pana Jezusa kłóli. A dlaczego żegnamy się całą ręką? No bo jest pięć ran. A u nas jeszcze Wielki Czwartek, jak się przechodziło z Kościoła, to jeszcze było mycie barszówki, czyli tam co barsz był. Dlatego, że przez Wielki Piątek, ze względu właśnie na pamięć, że Panu Jezusowi podali ocet, więc cały Wielki Piątek nie mogło być nic za kwasu w domu. Jeden, jedyny raz w roku, że barszczówka była i ta łyżka, ta paciocha, jak to no. mówili, drewniana, żeby nie było tam kwasu w ogóle, dopiero w sobotę rano rozczyniało się barszcz, żeby na niedzielę ukryć, a chleb przeważnie się piekło w Wielki Czwartek, żeby już był tak, gotowy tak, na święta wielkanocne, na całe żeby... wszystkie, bo bułki się piekło w Wielką Sobotę. To, co się nie kisiło. Czyli te dzwony milkły i zamiast to dzwonów to było, te kołatki, terkliwki. No to takie dwie łapki z drewniane i wiązane sznurkami mi. albo ze skóry tymi rzemykami, najlepiej, że dłużej wytrzymały, do tej pory takie są. No i jeszcze się w kościele zostawało po nabożeństwie u Racja. Pana Jezusa w ciemnicy, żeby adorować. Uh -huh. A czy tu były też takie straże grobowe, te Turki? Tak, ale u nas takich Turków typowych nie ma, tylko to jest, jest to wszystko przez Straż Pożarną. Oczywiście odpowiednimi lampasami przyzdobione, halabardy zrobione i dodatkowo na ramienniki takie mają uszyte. i Jak było to lat temu, 80, tak do tej pory wzór jest jednakowy, tylko że może teraz elegantsze te kolory i panowie są bardziej elegancko ubrani, bo dawniej nie było, że mieli wszyscy białe koszule, bo nie mieli takich. Jaką koszulę miał, to tak był ubrany. Zmieniło się tylko tyle, że dawniej był to wielki zaszczyt i nie można się było dopchać, że tak powiem, do tej straży, bo wszyscy, wszyscy chcieli i chłopaki byli, że tak powiem, na wystawie. Że dziewczyny wszystkie ich oglądały, a w tej chwili jest wielki problem, żeby podstawową mówił, grupę pan. tych 16 osób i do prowadzenia tych całych generałów. Tak. Czasem jest 18, dawniej było 20, nawet 22, ale tylko tu się teraz zmieniło, że teraz się bardzo zabiega o to, żeby ci młodzi chcieli być, a dawniej młodzi nagrali bardzo, żeby mogli być. Zbierają się, mają miejsce wyznaczone, no w tej chwili to jest stara organistówka, dawniej w prywatnym domu koło kościoła. Pierwsze wejście, które w Wielki Piątek, po złożeniu Pana Jezusa do grobu, jak tylko ksiądz odchodził od grobu, to zaraz wchodzili. Ten ma szablę taką oryginalną, to prowadzi. Wchodzą wszyscy oczywiście komendy, z tym, że dawniej to wyglądało też o wiele lepiej, bo byli wszyscy chłopaki wojskowi, to jak wchodzili, to równo w kościele słychać, było słychać. Wszystko było równo, a w tej chwili idą jak idą, bo jak jeden się znajdzie, taki, który tam cokolwiek miał jakieś musztry, a reszta nie ma, no to jest inaczej. I zmieniają się co pół godziny, dwóch zostaje na straży. I ten, który prowadzi na no to, albo jak jest podczas nabożeństwa, no żeby było bardziej paradnie, to idą wszyscy, a do godziny 22, jak są dawniej było do godziny 24 była adoracja, no to wtedy idzie ich na przykład sześciu, że prowadzący i czterech, i zmiana jest, jak to jest w ciągu dnia, bardziej paradnie, to wtedy przymiszy. To już jest dzień takiego ścisłego, takiego ostrego postu, tak? tak? Czy Faktycznie nic nie można było jeść, czy coś tam jednak się jadło. U nas były wysypane, ugotowane no. ziemniaki na płytę i tak cały dzień te ziemniaki dziobało z tej płyty. Sam chleb. Ziemniaki i, i kawa czarna i tyle, tyle, tyle, cały dzień. Jak się poszło do kościoła, to tylko w żołądku burczało, bo człowiek taki głodny był, no. że był bardzo ścisły post, u nas żadnego mleka, absolutnie. A byli tacy, co i nic nie jedli? Byli. byli tacy, którzy o samej wodzie cały dzień i dlatego nieraz się zdarzały przypadki nawet omdlenia w kościele, bo uroczystości bardzo długo trwają, a było tak, że w ogóle nie jedli nic. Ale to głównie starsi pewnie byli. Dawniej nie było tak jak teraz, że młodzież się buntuje. Dawniej to, co robiła babcia, to robili rodzice i dzieci. Nawet się nie sprzeciwiały, tylko tak było. No oczywiście, jak było małe dziecko, no to dostawało to mleko. Jakby było chory ktoś w domu, no to też inaczej. Chociaż chorzy przestrzegali, mimo wszystko, że byli chorzy, to przestrzegali i nie musieli pościć, to pościli. We Wielki Piątek, to ja pamiętam, teściu mój zawsze mówił, żebyście nie chodzili nigdzie do nikogo pożyczać i u was, żeby nikt nie pożyczał, choćby ktoś przyszedł pożyczyć, nie pożyczajcie. Bo co by tak. się stało? To bo... chodziło o to, bo przede wszystkim z Wielkiego Czwartku na Piątek, jak mówili, że chodziły te czarownice, odbierały mleko krowom i w ogóle z gospodarki mogłoby się coś wynieść, tak. a mało tego, to Wielki Piątek rano, jak panienki miały pryszcze, trądziki, albo w ogóle, nawet dla urody, to trzeba było szukać, tutaj u nas akurat rzeki nie ma, ale jakiś tam strumyczek, albo jakiś staw nawet brudny, niebrudny, ale żeby było, tylko to był jeden warunek, że trzeba było polecieć tam przed wschodem słońca i żeby nikt nie widział, więc jeden przed drugim się bronił i żeby się umyć w tej wodzie i wierzyli, i nawet pamiętam jak babka mówiła, że pomogło tam paru osobom, że jak miały takie problemy skórne, czy jakieś nawet dawniej, jak to mówili dzisiaj, to wtedy należało się obmyć w tej wodzie, tylko nie wolno się było wysuszyć, tylko ona musiała Wyciec sama usnąć. Gdy miły Jezus By, był w Betanii, żarłosną mowę uczynił Pannie Maryi. Ach, Jezus, Kochana matko, smutna nowina, Bo już jutro pożegnasz swojego syna. O matko, matko, dla syna Twego, Gdy koniec życia nadejdzie, broj mnie. W Wielki Piątek, jak gospodyńcy gospodarz wstawał rano, to poglądał, czy na klamce nie wisi jakiś sznurek albo jakiś kaweł skóry, gdzie jakiś czegoś z króla, czy z jakiegoś botodownicy lęta bili czego, czy nie niepodrzucone. Albo nawet było i nie rozłożysko wycielenia, bo to zima to było nie było gdzie porzucone. Mówię, że jak ktoś był, jakaś czarownica była, coś z tego chciała udrzeć z tego ale, gospodarstwa. Ale po prostu zdarzały się takie Ale byli. były takie byli. Mleka nie się. dawało się, a jak się dawało, to się obsolało na garnuszku czy na flaszowsku. To tą solą na około, żeby nie zabrała i, i tego. Ja mam takie na własnym doświadczeniu. Przyszłam do Teściowej, tam mieszkaliśmy i tam, nie wiem, podejrzewali, ale czy to prawda. W Niewiskach? W Niewiskach. Było tak, że nażnęliśmy sieczki krową. O no, tak na kupce była na wojsku złożona ta sieczka. Wszystko było w porządku. Na drugi dzień poszliśmy krową zrobić tą sieczkę, była wyskładana w kostkę. Skóra ścielęcia w tej sieczce włożona. Niedużo. Taki kawałek w kostkę wyskładany był. Koty tego nie przyniosły, bo koty nie wyskładały tego, bo nie dały rady. Ale było wyskładane w kostkę tak pięknie i było w tej sieczce włożone. Ja po prostu nie wierzyłam tego, ale jak mi teściu pokazał, to w końcu uwierzyłam, że tak było. Drugi przypadek był taki, że był kawałek boczku. Był też włożony w tą sieczkę, nawet w łupiny łubinowe. Był włożony kawałek boczku i też myśmy patrzyły. Nie było. Gdyby to kot przyniósł, to by były zęby. A to było ukrojone w kostkę, kawałek boczku, włożone w tę upinę. niektóreś też to. takie właśnie, co, co tam wiedziały w jakie gusto, albo co to. Zawsze w Wielki Piątek tu w kościele na bożeństwo się zaczyna, a ona tam szła z motyczką w pole, czy z jakimś ukówkiem, coś tam grzebnąć, kopnąć i z tego. A jak nie, to nieraz jak były ziemiaki posadzone, to później się nie rozkopało, czy tego zazwyczaj, potem aż w jesieni. W rządku było głęboko jajko zagrzebane w tym rządku, było zakopane. No i potem mówili, to ja też mam doświadczenie, bo później właśnie mówiła mi tam jednak babka, że mówi jak znajdziesz to jajko, to za gnisko w południe. I wrzuć to jajko. I akurat byłam z córką, mój mąż był w też w polu i to właśnie miałem go to około drogi, niedaleko. Miałem takie szczurki takie tego i wzięliśmy zapaliły, południe dochodziło, akurat one nawet biły, zapaliły, my to i rzucimy jajko. Patrzymy, a dany sąsiad jedzie rowerem. Widzisz tę głowę pełną. Cierniowe ości, a Jezusie mój, drogi skarbie mój, kiedy nastąpi Skonanie Ty sam przy mnie stój, o matko moja, widzisz te oczy, zobaczysz, jak krew w strumienie, z nich się potoczy. O Matko, Matko, dla Syna Twego, Gdy koniec życia nadejdzie, Groń mnie grzesznego. Odnośnie Wielkiego Piątku, sama osobiście widziałam na skrzyżowaniu dróg, tak jak się do Kamionki rozstań, Bleszcza jedzie, na czyli na skrzyżowaniu dróg, sama osobiście jechałam do Ciotki na Kamionkę rano, i były spalone dwie łapki cielęce na krzyż, złożone i lekko były podpalone. Musiał to ktoś w nocy zrobić, bo to na własne oczy widziałam, to lata początek 60 -tych. Natomiast mieliśmy taką sąsiadkę, która naprawdę świętej pamięci, daje tam Boże niebo, ale znała dużo tych swoich różnych wróżb, że faktycznie potrafiła mleko, jak to mówią, zepsuć, tak. Jak się jej krowa ocieliła, to nie wiem co to znaczyło, bo ona wiedziała, to przychodziła igłę pożyczać, bo jej nagle igła zginęła i to zawsze tak było, także jednak były te i śmiem twierdzić, jak po zachowaniu niektórych ludzi i po wypowiedziach, że do tej pory niektóre przejęły po swoich rodzicach, gdzieś tam bliskich, to jest namacalne, i tutaj w Niewiskach też wiem, że jednak mają jakiś coś. Na Wielki Piątek na pewno widziałam, z Wielkiego Piątku na sobotę na Krzyżówce te spalone łapki cielęcia były. Zresztą nie wiem do tej pory, co to miało znaczyć, ale na pewno A Proszę było. powiedzieć, jak można rozpoznać taką czarownicę? O właśnie, dawniej rozpoznawali to w ten sposób, że jak była rezurekcja, to prawdopodobnie te, co czarowały, nie dały rady przejść trzy razy koło kościoła tylko raz. I wchodziły, I wchodziły do, do kościoła. A teraz tak dużo jest? Jak ja przyszłam tam do teściów, to właśnie opowiadali, że w domu wszystko im chorowało. Zdechła krowa po wycieleniu. Cielątko małe tak samo. Owca. Co tylko mieli, to wszystko im dychało. Na koniec kwoka z kurczętami. Wszystko padło. I szwagier, brat mojego męża, jeździł do wróżki bo tu była w taka wróżka i jeździł właśnie do tej wróżki. I ta wróżka mu powiedziała, że mówi macie tam taką sadzawkę, taki stawek, co z pola krowy idą i piją tam wodę. I powiedziała, w którym miejscu, z której strony jest tam zakopana jakaś skóra z cielęcia czy z czego. I mówi, dopóki to nie zgnije, to wszystko wam będzie padać. Ale nie kazała tego wykopywać, no ale jak już zobaczyli, to już była ta skórka, ale już tam więcej krów do tej sadzawki nie poili, nie poili tylko w domu poili. Ale Leściała mówiła, że na sam koniec zdechła kura razem z kurczętami. Takie rzeczy się działy. A jak się można było obronić przed taką czarownicą? To trzeba było wiedzieć, a jak ktoś nie umiał, to jak się obronić? No, niektórzy jak wiedzieli, to chcieli uroki zmówić, to znowuż węgle palili pod blachą i tam na, na wodę do, do jakiejś skorupki, czy na tego odleczali od 9 do pierwszego do i, i to wyrzucali na, na zewnątrz. Bo to mówią, że i ludzie i oczy takie mają. Że jak po prostu przypatrzy na kogoś, coś się mu robi. Do dziś dnia jest tak. się ksiądz Mieciu co się wyświęcał i jechali, czekali kojmi właśnie na niego. Bo miał przyjechać samochodem na, na granicy naszej parafii, czekali na niego. No to jak? Były mm. piękne, czarne konie, zaprzągnięte do bryczki, i naraz te konie stanęła piana, że zrobiły się bierne. Doszłam do Marysi Cudeckiej i mówię: Maryś, weź, mówię i obejdź te konie naukowo, mój teściu nieboszczyk zawsze mówił, że, a obejdź w odwrotną stronę, mówi i tam pogłaskać, spluni ze trzy razy i to, i to przejdzie. Ja to mówiłam Marysi Cudeckiej i Marysia Cudecka to zrobiła, mhm. obeszła i wzięła chusteczkę jeszcze i wycierała, powycierała tego konia, ten pysk z tej no. piany, wytarła i za chwileczkę koń normalnie stanął i wszystko przeszło. Tak było, bo byłam przecież tam wtedy. O różnych przesądach yy i zabobonach związanych także z Wielkim Tygodniem, z Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem opowiadały państwu mieszkanki wsi Niwiska w powiecie kolbuszowskim. Była to rozmowa, którą udało mi się nagrać w roku 2018 właśnie w Niwiskach. Zaś teraz już przenosimy się w, w, w stronę muzyki, w stronę muzyki z innej zupełnie części świata. Grać będzie Sayed Silbak, palestyński niestam mieszkający w Londynie Palestyńska Melodia Ludowa w interpretacji e, lutnisty e, Sayeda Silbaka pochodzącego właśnie e, z Palestyny z Dolnej Galilei. To muzyk, e, który mieszka już od jakiegoś czasu w Londynie. Tam nagrał właśnie płytę "Ut for Palestine. E, towarzyszyli, mu, e, towarzyszyli mu muzycy w kameralnym trio. E, właśnie ut, kontrabas i arabskie instrumenty perkusyjne. Natomiast na koniec także muzyka z tamtej części świata, tym razem z Egiptu. Tarek Abdallah to także Lutnista grający właśnie na ud, kompozytor, muzykolog z Aleksandrii, czerpie inspirację z okresu ze złotego okresu muzyki egipskiej, zwanego Eru, Nachda, to złoty wiek suity łaska klasycznej muzyki egipskiej oraz właśnie sztuki solowej gry na lutni ud. Przypadał on na lata 30. ubiegłego wieku. Kiedy przyjechał do, na studia do Francji, właśnie usłyszał kilka kilka starych nagrań i odkrył swoją pasję do tej zapomnianej nieco muzyki. Natomiast także w 2013 roku w Paryżu spotkał doświadczonego mistrza klasycznego arabskiego tamburinu, czyli Riku, Adela Shamsa Eldina, co doprowadziło do nagrania albumu „Łasla” zbioru trzech suite w różnych, w różnych trybach, w różnych makamach, czyli jak powiedzielibyśmy skalach. To dosyć świeże podejście do tej klasycznej tradycji, mimo że utrzymane wciąż w tych ryzach arabskiej klasyki. Posłuchajmy za Zatem na koniec fragmentu albumu Łasla ja życzę Państwu wesołych świąt i spotykamy się ponownie w poniedziałek. Magdalena Teichma do usłyszenia. Zapiski ze Współczesności Małgorzata Szmankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejne spotkanie z wielkotygodniowymi gawędami Bożeny Fabiani. Nagrała je przed dwoma laty Dorota Gacek. Obraz nad ołtarzem w kościele w Manopello jest umieszczony między dwiema szybami, widoczny z obu stron, bo awers i rewers są jednakowe. Badania pod mikroskopem elektronicznym dowiodły, że nie ma na nim śladu pigmentu. Nie znaleziono okruszka farby. Natomiast w dolnym prawym rogu znaleziono kawałek kryształowego szkła, co potwierdza przypuszczenia, że jest to zaginiona na początku XVII wieku relikwia, z Bazyliki św. Piotra w Rzymie, znana jako chusta św. Weroniki, z odciśniętą twarzą Chrystusa. W skarbcu Bazyliki do dziś pozostał po niej jedynie stłuczony relikwiarz o identycznych wymiarach, jak ten z Manopello, też z kryształowego szkła. Ale kto ją stąd wykradł i dlaczego? Dawniej myślałam, jak wielu badaczy, że mogło się to stać podczas krwawego Sacco di Roma w 1527 roku, kiedy niemieccy najeźdźcy z armii Karola V, żołnierze prymitywni, a w dużej mierze już protestanci, palili i bezcześcili relikwie. Nie znałam wtedy zapisów źródłowych potwierdzających istnienie Weroniki jeszcze kilkadziesiąt lat po tym najeździe. Teraz przypuszczam, że słuszne może być domniemanie, Jakoby została skradziona w 1608 roku, kiedy to papież Paweł V kontynuując przebudowę Bazyliki św. Piotra nakazał wyburzyć pięknie zdobioną kaplicę Świętej Weroniki, aby następnie wszystkie relikwie zgromadzić w jednym miejscu. Niszczycielskie w pewnym sensie plany papieża napotykały ogromny opór tak wśród duchowieństwa, jak i wśród wiernych. Kiedy pisałam swoją książkę o Rzymie i opisywałam dzieje budowy i rozbudowy Bazyliki, a następnie jej bogatego wystroju w dobie baroku, nic nie wiedziałam, że te wielkie roboty spotykały się z takim sprzeciwem. Autorzy opracowań jakoś o tym nie piszą. Tymczasem, ponieważ podczas przebudowy niszczono wiele pięknych fragmentów architektonicznych, cudownych starych kaplic z dekoracjami w mozaice, na których ocalone szczątki można czasem natrafić w rzymskich kościołach, ludzie gorąco protestowali, niewykluczone że w tym klimacie oporów wobec zburzenia kaplicy z Weroniką, jakiś przeciwnik zmian, kto wie, może nawet dygnitarz duchowny, mający łatwy dostęp do relikwii, wykradł ją i wywiózł w bezpieczne miejsce, a musiał starannie ukryć, żeby chronić własną skórę. Ciche, Położone na uboczu Manopello było kryjówką idealną, a na Watykanie prawdziwą Weronikę zastąpiono innym obrazem, nigdy się do tej zmiany nie przyznając. Odkrycia tego niezwykłego całunu dokonała w latach 60. ubiegłego wieku niemiecka zakonnica Blandyna Schlemmer. Natomiast jego identyfikacji z Weroniką dokonał ojciec Pfeiffer, zasłużony syndonolog. Siostra Schlemmer jest osobą gruntownie wykształconą, a z zamiłowania artystką. Utalentowana pisarka ikon i malarka mozaikowa. Początkowo zafascynowana tym dziwnym, innym od wszystkich, wizerunkiem Chrystusa, badała go zdalnie, śledząc w Niemczech artykuły, fotografie, dyskusje i spory na temat całunu turyńskiego i innych obrazów uznanych za ahejropoietos, to znaczy nie namalowanych ręką człowieka. I to właśnie siostra Blandina wpadła na pomysł, żeby klisze z fotografią całunu z Manopello nałożyć na fotografię całunu turyńskiego, odkrywając, jak już mówiłam, zdumiewającą zgodność rysów obu twarzy. Kiedy jednak opublikowała swoje odkrycie, wyszydzono ją. Środowisko syndonologów nie mogło się zgodzić na istnienie dwóch pierwowzorów oblicza Chrystusa w ikonografii. Wielu badaczy upiera się nadal, że obraz z Manopello został namalowany, bo jakżeby chusta grobowa mogła odbić otwarte oczy. Zmarły ma przecież oczy zamknięte, bo nawet jeśli sam ich nie zamknął, to podczas pogrzebu bliscy mu zamknęli i Chrystus na całunie turyńskim ma zamknięte. Zwrócono się w tej sprawie do Malarki amerykańskiej pochodzenia węgierskiego, Izabeli Piczek jako eksperta. I pani ta, chociaż oryginału tego obiektu nigdy z bliska nie widziała, tylko na podstawie fotografii z wszelką pewnością stwierdziła, że święte oblicze z Manopello to obraz namalowany tyle, że zapomnianą dziś techniką i pochodzi z kręgu szkoły sieneńskiej XIV-XV wiek. Pani Piczek widzi ponadto uderzające podobieństwo pędzla do starej sztuki sieneńskiej z pewnymi wpływami arabskimi. Za panią Piczek, ekspertką w dziedzinie malarstwa, poszło wielu badaczy. Między innymi ku memu szalonemu zdumieniu, rozsądny skontynent, autor monografii o całunie turyńskim, Jan Wilson, Także nie widząc obrazu, napisał namalowane delikatną, przezroczystą farbą na kawałku tkaniny. Inny badacz, też nie widząc oryginału, stwierdził namalowane delikatnymi pociągnięciami pędzla, charakterystycznymi dla malarstwa XV wieku. Ci ludzie przewyższyli swoją zdolnością widzenia nawet mikroskop elektroniczny, który przecież nie wykryła ani grama farby. Jak to się dawniej mówiło? Przez imaginację trafił na koronację. Nie jestem żadnym ekspertem, jestem historykiem, a w dziejach sztuki tylko amatorką. Ale oczarowana miastem i malarstwem zatrzymałam się w Sienie dobrych kilka dni i miałam możliwość w muzeum przypatrzyć się jej starej sztuce z XIV-XV wieku z bliska i moje oczy nijak nie potrafią dostrzec na Volto Santo wpływów tej szkoły. Nigdy tam nie widziałam tak malowanych postaci, żeby była sama twarz bliska do tego w oderwaniu od kontekstu ewangelicznego. Nie istnieją takie wizerunki Jezusa. Poza tym jest jeszcze kwestia użytego podłoża do malowania. W malowano wtedy jeszcze długo, na desce. I obrazy tamtejsze mają awers i charakterystyczny rewers. Na awersie obraz. Na rewersie widać gołe deski z napisami i naklejkami kolejnych właścicieli. A tu nie ma rewersu. Tu obie strony są identyczne, bo mamy do czynienia z przedziwną tkaniną, która długo stanowiła zagadkę, ale po rozwiązaniu której trzeba było całkowicie wykluczyć namalowanie obrazu. Co to za dziwna tkanina? Całun z Manopello mieni się barwami tęczy w zależności od kąta padania światła. Jest połyskliwy, przejrzysty. Twarz widniejąca na nim, jak już wspomniałam, stale się zmienia i znika pierwsze wrażenie jej brzdoty czy pospolitości. No i te żywe, patrzące oczy. Siostra Blandina przez trzy lata łamała sobie głowę nad tajemnicą tej dziwnej materii. Pewnego dnia... A było to 20 lipca 2004 roku, doszło do przełomowego odkrycia. Siostra zasłyszała o tkaninie zwanej morskim jedwabiem albo bisiorem. Jego cechy pasowały jak ulał do wizerunków Manopello. Jest to tkanina z macicy perłowej, a w każdym razie z pokrewnego jej materiału. Czy można lepiej wyjaśnić charakterystyczny połysk całunu i występujące na nim efekty? Upodabniającego do hologramu, drogocenna, baśniowo-piękna tkanina była nazywana tkanym złotem. Ceniona w starożytności, znajdywana w grobach faraonów, w szatach cesarzy bizantyjskich, wymieniona kilka razy w Ewangelii, w Palestynie spotykana w wierzchniej szacie arcykapłana. Niezwykle kosztowna, zarezerwowana tylko dla bogaczy. Cieniutka, zwiewna jak pajęczyna. Jak powstaje? Powstaje nitek odnóży małża, występującego w morzu śródziemnym, którego włókna są bardzo delikatne, ale mocne. Są też niepalne, nie rozpuszczają się w wodzie, w alkoholu, ani w kwasach. Zdobywa się je łowiąc muszle. Z jednej można uzyskać do dwóch gramów włókna. Uzyskanie całego kilograma wymaga złowienia tysiąca muszli. Z tego uzyskiwano 200 do 300 gramów bisioru, który następnie suszono, gręplowano i kąpano w kwasie cytrynowym dla osiągnięcia złocistego odcienia. Tych włókien nie da się farbować i nie można na nich nic namalować. W odróżnieniu od lnu i jedwabiu włókna bisioru charakteryzują się specyficzną tęczową barwą i przejrzystością. Przypomnę, że nasze guziki z masy perłowej też tak się mienią Swój specyficzny połysk tkanina zawdzięcza osadowi soli Która też sprawia, że nie da się na niej malować Kto w otoczeniu Jezusa mógł mieć coś tak cennego? Przychodzi na myśl tylko jedna osoba Maria Magdalena, która była osobą zamożną A której serce pękało z bólu, gdy brała udział w pogrzebie Rabiego a wiemy z Ewangelii, że brała. Możliwe, że to ona położyła Jezusowi na twarz ten pożegnalny dar, swoją chustę, jako sudarion, nazwaną powieka chustą Weroniki, zgodnie z piękną średniowieczną legendą o współczującej kobiecie, świadku drogi krzyżowej. Dziś wiadomo o jednej, jedynej osobie, że zna tajemnicę Bisior. Potrafi go wyłowić z morza i utkać to Chiara Vigo z wyspy Sant'Antioco, w sąsiedztwie Sardynii. Oczywiście ściągnięto ją do Manopello jako eksperta. Nie przeprowadziwszy żadnych bliższych badań, pani Chiara od razu wiedziała, że tkanina z Volto Santo to morski jedwab. Skąd wiedziała? Powiedziała tak, ponieważ całun ma właściwości charakterystyczne tylko i wyłącznie dla tej i dla żadnej innej tkaniny na świecie. Znam to płótno, oczywiście w cudzysłowie, od dzieciństwa. To jedyny materiał, który tak przepuszcza światło. W cieniu nabiera barwy brązowej, a gdy je łagodnie oświetlić, staje się miedziano złote. To typowe właściwości bisioru. Nie trudno zauważyć, że ma je również święte oblicze. Kiedy na nie patrzę, czuję na całym ciele dreszcze. Kiedy Palba des pytał, dlaczego nie da się go pomalować, wyjaśniła, że to z powodu osadu soli. Niech pan spróbuje pomalować macicę perłową. Sam pan zrozumie, to po prostu niemożliwe. Mamy więc pewność, że całą z Manopello to Acheiro obraz Obraz namalowany ręką człowieka. Tak jak caun turyński, na którym wizerunek umęczonego Jezusa również stanowi zagadkę, bo również nie wyszedł spod ręki żadnego malarza. Mówiłam już, że przypuszczenie, jakoby był średniowiecznym falsyfikatem padło, kiedy się okazało, że datacja przy pomocy węgla C14 nie dotyczyła oryginału. Objęła kawałki materiału, jakim oprzyto po pożarze nadpalone części całunu Jeśli ktoś ciekaw w bliższych szczegółów na temat tych płócien grobowych Jezusa, to znajdzie je w moim blogu. Do opowieści Bożeny Fabiani wrócimy jutro o 12.45.